Więzień. Jestem uwięziony pod respiratorem. Pod wielką tubą. Od której zależny jest każdy mój oddech. Nie jestem sobą. Pełen rurek. Jedna przez nos prowadzi prosto do żołądka. Nie mam już nic swojego. Spenetrowali każdy Cinek mojego zmęczonego starego ciała.